ma słuchacze, tu znowu Wacich Skoczek. Przepraszam Was za dłuższą przerwę, ale no niestety dopadły mnie problemy zdrowotne. Witam Was w kolejnym odcinku Powiewu Świeżości, w którym przedstawię Wam standardowo najciekawsze premiery nadchodzącego tygodnia. Zaczynajmy! Parkin' and mountains met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol, then produced me rapier. Saint stand and deliver, I am the boldest saver Musha the Madura Mad the daddy o, oh wackful the daddy o, oh there's a whisper Tradycyjnie zacznę od książek. Dnia dzisiejszego, czyli we wtorek 21 sierpnia, wydawnictwo Rebis wypuści książkę Piotra Zychowicza pod tytułem Pakt Ribbentrop-Bek, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. Autor w swojej książce rozważa przyczyny i skutek tego, że Polacy w 1939 na Zamku Królewskim w Warszawie nie podpisali tego paktu, nie pozwalając tym samym trzeciej Rzeszy na poprowadzenie eksterytorialnej autostrady i połączenie Gdańska z terytorium niemieckim. Pewnie każdemu z Was dane było kiedykolwiek usłyszeć o antysemickich nastrojach w narodzie polskim tuż po rozpoczęciu II wojny światowej. O tym, że nasi rodacy przyczynili się do eksterminacji Żydów i mało kto im pomagał. Podczas gdy Polakom pod okupacją żyło się dobrze. Nic bardziej mylnego. Amerykański historyk Richard C. Lucas postanowił rzucić trochę światła na tę nie do końca zbadaną sprawę. W swojej książce pod tytułem Zapomniany Holokaust ukazuje zepchnięty na dalszy plan losy Polaków pod niemiecką okupacją. Ponadto autor neguje antysemityzm Polaków poprzez przedstawienie kilku historii, w których to właśnie nasi rodacy ratowali życie Żydom. Książka ta, podobnie jak przedstawiona przeze mnie poprzednia, wychodzi 21 sierpnia. Mówi się, że każde małżeństwo ma trzy historie: historię męża, historię żony oraz tę, którą tworzą razem. Lisa Tucker w swojej książce Kruche Szczęście, która wychodzi dzisiaj, pokazuje losy takiego właśnie małżeństwa. Problemem jest jednak to, że któregoś dnia znika syn pary i Davida, Michael. Przeszłość kobiety czy mężczyzny upomniała się o chłopca. Tego dowiedzieć się możemy jedynie kiedy przeczytamy tę książkę. Wszystkie książki, o których teraz powiem, wychodzą 22 sierpnia, czyli w środę. Stephen Clark, brytyjczyk, autor bestsellera Merde, Rok w Paryżu, wyda książkę pod tytułem Tysiąc lat wkurzania Francuzów. Motywem przewodnim tej książki będą słowa księcia Artura Welleseya, pierwszego księcia Wellington. Francuzi nienawidzili nas, nienawidzą i już zawsze będą nienawidzić. Brzmi trochę szorstko, nieprawdaż? Cóż, w przeciwieństwie do treści tej książki, która ponoć ma być przesycona błyskotliwym humorem. Clark ma również na celu obalenie kilka mitów, zmienienie powszechnych przekonań na temat trudnych stosunków tych dwóch oddzielonych 20 milami kanału La Manche, potężnych krajów. Nie wiem jak to jest, ale w każdej audycji, którą prowadzę, znajduje się co najmniej jedna książka, za którą sam chętnie bym się zabrał. W tej audycji... Zdecydowanie będzie to tysiąc lat wkurzania Francuzów. Fanom literatury sensacyjnej i kryminalnej zapewne nie trzeba będzie przedstawiać Toma Clancy'ego. Otóż 22 sierpnia wychodzi kolejna jego książka pod tytułem Czerwony Sztorm. Akcja książki będzie miała miejsce pod koniec ubiegłego tysiąclecia, a opowiadać będzie o rosyjskiej inwazji na struktury NATO w roponośnym rejonie Zatoki Perskiej. Fani dużej liczby wystrzelonych kul i afer politycznych na pewno znajdą w tej książce coś dla siebie. Czas na trochę literatury rodzimej. Edy Pyrek całkiem niedawno napisał książkę pod tytułem Światy równoległe, czyli 6 sześć miesięcy prawie dookoła świata. W książce tej autor opisze losy Polaków na emigracji, których napotkał podróżując przez USA, Patagonię, Australię, Brazylię i wiele i wiele innych miejsc, gdzie, jak się okazuje, mieszka całkiem spora ilość Polaków. I większość z nich bardzo dobrze sobie radzi. Architekt projektujący dom dla Billa Gatesa, dyrygent opery w Sydney, czy nauczyciel tańca Patricka Swayze, wszyscy ci ludzie byli Polakami. Ich losy możemy przeczytać w książce Ediego Pyrka Światy równoległe, czyli w pół roku prawie dookoła świata. Teraz coś dla fanów roka, a konkretniej dla fanów zespołu Guns N' Roses, 28 sierpnia, czyli za równy tydzień, jeden z członków tej grupy wyda swoją autobiografię. Dowiemy się jak powołano do życia nieśmiertelną już grupę Guns N' Roses, jak tworzyli, jak ratowali sami siebie przed zagładą, a może nawet autor zdradzi nam tajemnicę swojego antygrawitacyjnego cylindra. Slash w swojej książce ma opisać wzloty i upadki, początek i koniec legendarnego zespołu Guns N' Roses. Zapewne dla większości z Was nie będzie to żadną niespodzianką, ale ta książka już jest międzynarodowym bestsellerem. Premiery filmowe nadchodzącego tygodnia zamknął się w jednym dniu. 24 sierpnia będzie dniem premier filmów takich jak Niezniszczani 2, Abraham Lincoln, Łowca Wampirów czy Zakochani w Rzymie. Ale po kolei. Abraham Lincoln, Łowca Wampirów to film reżyserowany przez Timura Beckman-Betowa. Nic mi to nie mówi, ale... Nie jest to zbyt zaskakujące, zważając na to, że film ma traktować o młodym Abrahamie Lincolnie biegającym za wampirami z siekierą w ręku. Cóż, ciężko mi to sobie wyobrazić, ale może być ciekawie. Jeżeli zaś chodzi o Niezniszczalnych dwa, to sprawa ma się tu nieco ciekawiej. A to ze względu na obsadę. Bruce Willis, Jet Lee, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Jason Statham, Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger i wreszcie Terry Cruz, czyli czarnoskóry mężczyzna reklamujący Old Spice. Ci wszyscy mężczyźni w połączeniu z nieograniczoną ilością broni palnej dadzą nam solidną dawkę męskiego kina, w którym najbardziej emocjonującym dialogiem będzie Hostel vista, baby, w wykonaniu Schwarzeneggera albo Yippie Kaya, yeah, motherfucker, w wykonaniu Brusa Willisa. Zupełnie inaczej sprawa będzie się mieć z Zakochanymi w Rzymie, filmem Woody'ego Alena. Tutaj widzowie również przyciągnięci najatrakcyjniejszą komediową obsadą tego roku, w której poza młodymi aktorami takimi jak Ellen Page czy Jess Eisenberg zagrają Penelope Cruz, Alec Baldwin i Roberto Benigni. Niespodzianką będzie, że reżyser w scenariuszu znalazł także miejsce dla samego siebie. To zdarzy się po raz pierwszy od sześciu lat. Życzę miłego oglądania. Napalm Death 24 sierpnia wypuści do obiegu nową płytę zespołu metalowego Digger pod tytułem Clash of the Gods. Na krążku znajdzie się 11 kawałków o tytułach takich jak Haron, Helldog czy Meduza, zatem nawiązujących bezpośrednio do mitologii greckiej. Ponadto, mam nadzieję, że fani Nightwisha mnie nie zlinczują, jeżeli przekręcę jej nazwisko, Maria Turunen wydaje nowy album pod tytułem Akt 1, na dwóch płytach znajdą się w sumie 24 utwory, w tym dwa z zespołem Nightwish. Ostatnim albumem metalowym, o którym tu powiem, będzie Death and Kings zespołu Katatonia, którą wytwórnia Peaceville ma w planach wydać 27 sierpnia. Fani spokojniejszej muzyki zapewne będą szczęśliwi, gdyż Joss Stone i Alanis Morissette 27 i 28 sierpnia wydają nowe albumy. Soul Sessions Volume 2 Joss Stone będzie pierwszy, zaś, zaś Havok and the Bright Lights Alanis Morissette drugi. Z tego co mi wiadomo, obydwa będą dostępne również w sprzedaży cyfrowej. Teraz kilka gier. Wydaje mi się, że już słyszę, że wne płacze tych biednych kobiet, gdyż dzisiaj i 28 sierpnia do dwie gry, które odetną co po niektórych mężczyzn od rzeczywistości na długie godziny. Pierwszą z nich, a zatem tą, która ukazuje się już dzisiaj, jest długo wyczekiwana przez maniaków nowa edycja gry Counter Strike. Counter Strike Global Offensive. Ma być wzbogacona o nowe mapy, 6 albo 8 nowych broni oraz nowe tryby rozgrywki. Ponadto Valve zaoferowało rozszerzenie tradycyjnej zawartości, map typu The Dust czy The Train oraz znacznie poprawioną grafikę. No, może znajdzie się tam w końcu to, co mnie zawsze odstraszało od CS-a. Brak celownika przeziernikowego. Drugą grą odpowiedzialną za kradzież czasu mężczyzn będzie Guild Wars 2. Kontynuacja znanego mmorpg -a. Od jedynki ma się różnić większą swobodą przy tworzeniu postaci, większym obszarem do zeksplorowania i większą ilością pobocznych questów. Przyznam szczerze, że MMORPG nigdy mnie jakoś wybitnie nie jerały, ale to, o czym zaraz wam powiem, na 100% znajdzie swoje miejsce na moim dysku. 28 sierpnia debiutująca na polskim rynku firma DMD Enterprise puści spod swoich skrzydeł gry Uprising 44. Tytuł mówi sam za siebie o miejscu i czasie akcji a rozbudowana fabuła i obietnica znakomitej oprawy audiowizualnej dającej klimat zrujnowanej stolicy w roku 1944 sprawiają, że tym chętniej sięgnę po tę nową grę. Miejmy nadzieję, że DMD Enterprise nie spieprzyło sprawy. Jeżeli chodzi o elektronikę, to pojutrze, 23 sierpnia, Asus wypuści na rynek produkt znany pod nazwą Asus Padphone. Jest to telefon ze stacją dokującą, z tym, że po włożeniu telefonu w tę stację spełniać może ona funkcję tabletu multimedialnego o przekątnej 10,1 cala. Telefon wyposażony będzie w procesor dwurdzeniowy 1,5 GHz oraz system operacyjny Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ta stacja drukująca spełniała będzie wszystkie funkcje tabletu. Jedyną przyjemną niespodzianką jest to, że tablet ma być ponoć wyposażony w super wysokiej jakości głośniki. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie posłuchać tego jeszcze raz, zapraszam w czwartek około godziny 15. Do usłyszenia! Whack full of daddy-o, oh, there's a whiskey in the jar. Mushering, dum a dum the dow Whack full of daddy-o, oh. whack full of daddy-o, oh, there's a whiskey.